Często sobie chodziłem na rzekę z, już nie pamiętam, czy z ówczesną dziewczyną, czy z jakąś koleżanką, czy coś takiego i sobie myślałem, że fajnie by było nad rzeką sobie taki, takie miejsce stworzyć, gdzie ci ludzie po prostu potem Mieliby taki swój punkt trochę. I e, no, no i już nie będziemy pewnie tutaj opisywać, jak, jak, jak wyglądało powstawanie tego miejsca. Trochę to było tak, że przyszła pandemia nam zatrzymało wszystkie rzeczy, które robiliśmy do tej pory, wszystkie zawodowe tak do zera wycięło. I, i gdzieś ta, ta intensywność w myśleniu o tym miejscu nad Wartą wzrosła bardzo mocno. No trzeba było to naprawdę wychodzić i, i, i, i tam no, to nie był najprzyjemniejszy czas, jeżeli chodzi o współpracę z miastem, bo tam no, już nie ma co wracać, ale dużo, dużo, dużo, dużo, dużo różnych rzeczy się zadziało. No, natomiast w końcu udało się ruszyć i co ciekawe, okazało się, że projekt, który przygotowaliśmy, program i, i charakter miejsca spowodował, że E, że trafiliśmy trochę do, innej, do trochę innej grupy odbiorców, że, że ta ekipa z tego wyściga autostopem, to, stopem, to e, jednak nadal gdzieś tam oczywiście w różnych kręgach nas wspierała, bardzo przy, przy cały, całym jakby budowaniu to w e, całym... Piw, piwko co... za 18 zł za drogę dla dokładnie. ludzi, którzy jeżdżą autostopem. Dokładnie, dokładnie. Okazało się, że to dla, niej, dla nich nawet jak robiliśmy jakieś tam after tego wydarzenia czy before, to ci ludzie się gromadzili gdzieś obok, gdzie też można za free po prostu, inaczej mm. nie, nie, nie, nie ten, ale, ale z, tą, z tym jakby takim planem, że, że konsekwentnie budowaliśmy to na jakiejś Pozycja elektronicznych na DJ-setach, na, na jakimś tam takim towarzystwie. Okazało się, że do trochę innej grupy odbiorców dotarliśmy i wydaje mi się, że konsekwentnie się tego trzymamy i to też jest ogromny komfort, że możemy się tego konsekwentnie trzymać, a nie musimy szukać i, i zastanawiać się, co tutaj innego wymyślić. Tylko gdzieś to cały czas bez rewolucji ewoluuje. Mhm. Właśnie, tutaj e, powiedziałeś Michał, o tym, że ciężko było wychodzić, też o tej współpracy. dobić tak gdzieś... Wiesz, Czyli jakieś tak naprawdę też tylko pętelkę można sobie Tak, możesz tak pantelkę zrobić. zrobić i do tego dobić do, do, do tego mhm. pomostu. Tutaj nie ma życia, że sobie eksplorujesz, o wpływasz w kanał węglowy, mhm. o tutaj na dziko, wiesz, a, a zdarzają się goście, którzy... O, ja mam kajaki. Mhm. I są goście, którzy wynajmują kajaki, nie tak, że spływa, tylko i podpływ ciągną pod górę, tam pod prąd i, oh wow. i spływają. Więc zdecydowanie, jeżeli coś powiedział, że fajnie, są miejscówki, jakiś może jeszcze potencjał jest. Słuchajcie, na Dębinie był kiedyś klub Syberia, w, w latach... Tu wiesz o tym? Nie, nie, nie. Słuchajcie, cała dymbina, całe ten tutaj miejsce, gdzie, e, gdzie jest teraz na fali i wa, nie warto tylko, e, nie pamiętam jak się nazywa tak ta najpa. bo były kiedyś łazienki. Otwar o, otwarte, otwarte. otwarte. Otwarte. Bardzo dobre jedzenie. Bardzo fajne jedzenie. No, no, właśnie, tak, tak, my, pyszne jedzenie, polecam. Tak, no, tak. super. I... Y, i, i, i można się wybrać rowerkiem i tam właśnie coś, co szamać coś dobrego. I, i, ale to było wielkie kąpielisko i obok były takie miejscówki jak nasze, Michał. Hmm. To były hmm. takie kontenerarty, takie nurty stały i, i, oni w, i wtedy była Nowa, Nowa Syberia, Nowa Ameryka i takie Kurka. były nazwy i oni tylko, jedni byli prawicowi, drudzy byli lewicowi. <głos> Także były takie różne podziały, proniemiec. Pr pr A teraz, teraz, są byli teraz są takie podziały? No teraz są takie podziały. Chyba, chyba nie Poznań, Poznań chyba nie lubię podziały, teraz tak, mam, takie mam wrażenie, że chyba wszyscy razem sobie żyją. No, nad rzeką no chyba to a... by na mnie zaszkodziło zdecydowanie. To chciałem, no. chciałem was zapytać, czy z nazwijmy to konkurencją, bo widzę, to już widzę, że ze sobą dobrze żyjecie. A Ja jak... może tutaj mogę. Dzisiaj z Rafałem marszałkiem znafali fali właśnie pisałem, więc o. właśnie pokazuję telefon i też mi też go prosiłem o kilka słów. I, i, i to, co tam u nich na przykład jest, no to, to właśnie też sety DJ-skie DJ to na pewno oni bardziej, bardziej popularną muzykę na pewno uderzają. Mhm. Jakieś stand-upy? U nas też w ogóle stand-upy? U Ciebie są z stand Nie, nie, nie. Stand-upy? stand nie, ale słuchajcie, to jest, my jesteśmy tak też, blisko już też, do most, yy, yy, no. blisko okien. że nie można yy, przeklinać, a nas no, no, nie no, wiesz, nieraz przyklęcie, to jest tego, ale jakby tak czy no. 40 razy, to... to no, no, no, no, no. Ale, ale co jest fajne na fali tutaj, a to, mm -hmm. to, to, to jest najbardziej chyba charakterystyczne, yy, boisko do koszykówki do gry 3x3. 3. To a myślę, jest. że może zainteresować. Tak, tak, to jest hit i nawet yy, dyrektor kosztarsza. I, i jedzenie na, no. na talerzach dają. Yy, możliwe, możliwe. O.